ja numer raz, to jest mixtape mojego zioma Mariana, muzyka, bloki mixtape, a teraz tak zwane ekskluzywne gorące gówno z mojej nowej płyty muzyka, bloki, skręty. Chwila, ziąś, więc wyluzuj, sprawdź to, tak? Już niedługo, w styczniu.